Dawid Pacha, SocialDev.pl Kamil Dziapiewicz, social five i Michał Judas Showroom. No dobrze, Michał, ty masz tutaj do nas wieści jak zwykle. Z, <grym> z... świata, my tu z wieśniakami siedzimy w Warszawie. Z za za granicą, czyli z Poznania. Tak, Wieści są z Poznania. Wróciłem wczoraj wieczorem z Innovation, czyli konferencji organizowanej przez grupę Allegro, dotyczącą głównie e commerce i głównie tego, co się dzieje w tak jakby do innowacji dotyczących e-commerce'u. No i powiem Wam, że jestem naprawdę, nadal nie mogę dojść do siebie po, po, po konferencji. Była to najlepsza konferencja, na jakiej byłem w Polsce, jeśli nie w ogóle ever, tak naprawdę, jeśli chodzi o, może nie do końca jeśli chodzi o startupy, tak bo to nie jest event startupowy, to jest event merytoryczny, mm, dotyczący po prostu e-commerce'u, internetu. Było to zorganizowane po prostu świetnie, nie można się do niczego przyczepić prezentacje były bardzo dobre przede wszystkim też bardzo mi się podobało to, że to nie było tak, że były same nudne znaczy nudne, nie nudne, ale same branżowe tematy, tylko było też paru speakerów zaproszonych, którzy naprawdę no to były takie, takie inspirujące mocno prezentacje była prezentacja CEO Tesco Tesco, byłego który przez 20 czy 30 lat prowadził Tesco, ma tytuł szlachecki i tak naprawdę on spowodował, że Tesco z małej sieci stało się tak globalną, globalną marką. Był, był wykład żeglarki, która pierwsza opłynęła dookoła samotnie kule ziemską, która mówiła jak, jak tam się inspirować czymś i tak dalej. Był, był wykład żołnierza, byłego komandosa, który został porwany przez czerwonych kmerów w Afryce i jako jedyny przeżył, potem mina urwała mu nogę i rękę. I on opowiadał, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, no, takie naprawdę tematy, tematy... Ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Żeglarkę, to w czasie całego tego procesu był produkowany podcast jej, który był tak absolutnie legendarny, nieprawdopodobny. Do tego że dostała całą górę książek na Naudible i czytała je i komentowała w chwilach z trudnych, komentowała mm -hmm. po prostu literaturę, którą czyta. Rewelacyjna postać, ale powiem Wam też to, że jeżeli ja od człowieka, który pracuje od lat w IBM słyszę, że poziom polskich startupów jest niewiarygodny i że on po prostu z otwartą gębą wyjeżdża z tego, tego, to muszę powiedzieć, że to musiała być też poniekąd sprawka tego samego, samej organizacji tego eventu. I e, tak, moim zdaniem to była kwestia polskie startupy, polska scena może tych nowych technologii, została zaprezentowana podobno, w sposób tak godny i w sposób tak skuteczny i przemyślany i bez tego e, może krzemowego zacięcia, że jakoś to będzie, tylko właśnie z planem, z myślą, myślę, że to jest tak, bardzo fajne. No te, tak naprawdę było po prostu pokazane, były różne, głównie tam były też panele tak naprawdę dyskusyjne, gdzie było o płatnościach, był też jeden o modzie, w którym braliśmy udział w internecie, ale tak jakby to było fa fajnie naprawdę pokazane i co mi się bardzo podoba i w ogóle dla Allegro, Szapoba, bo naprawdę żeby zaprosić ze Stanów yy, z całego świata naprawdę gości, żeby wzięli udział w panelu pół, półgodzinnym na głównej scenie i zaprosić ich, zapłacić ich za, im za cały przyjazd, mieszkanie, mm. jeszcze za występ niektórym, naprawdę Moim zdaniem to, to, jest, to jest super inwestycja, jeśli chodzi o PR też taki dla, tak, dla Allegro. To nie było tak mocno brandowane Allegro. Nie, w ogóle. No właśnie, tak naprawdę, to jest chyba fajne. Tak naprawdę na samej, w samym hotelu, jak się, jak się tam chodzi, wszędzie są logo Innovation, nie ma, nie ma słowa Allegro. Keynote presentation e, CEO Allegro Group, e, który, który oczywiście opowiadał o samej grupie, o ich planach i o tym, jak są wielcy, bo są z tego, co w ogóle ten fundusz tak to jest. Powiedzmy, też... że Zenius też wczoraj Allegro zakupiła sobie Wykopa, co też jest moim zdaniem dowodem na. Ale to... czy oni go kupili, czy to nie było tak, że oni już go mieli poprzez pośred... jakieś pośrednie spółki i go tylko teraz już to przywołali? Czy powiem, może go zawłaszczyli, nie wiem. W każdym razie to też jest kwestia tego, że. Allegro to jest grupa, która ma po prostu. Trzyma jest uwagę. polskim googlem i ma nieograniczony praktycznie dostęp do gotówki, nie? I fajnie, że wydają ją na takie rzeczy, yy, moim zdaniem. I moim zdaniem, lep cichy PR to lepszy PR, moim zdaniem, i tak naprawdę cichy PR to głośniejszy PR. Mm -hmm. Bo my wszyscy jesteśmy chętni mówić o tym, że to jest alego, dlatego że odczuwamy pewien e rodzaj wdzięczności za to, że ktoś zrobił coś porządnie, tak mi się wydaje. Tak, tak naprawdę, naprawdę super. Także no i też to też Michał Brański pisał na, na Facebooku, że tak naprawdę jeśli chodzi o networking, to, to Właśnie, jest najlepsze, to. Miejsce, najlepsze miejsce w Polsce. Bo tam byli naprawdę, to też jest. To, nie jest jakaś, to było 400 osób tak i to nie, było, nie była z jednej strony, to nie jest jakaś wielka konferencja, w zeszłym roku na Innovation było podobno 700 osób mhm. i było kilka takich tych, także było 400 osób i naprawdę bardzo można było dużo ciekawych znajomości zawrzeć i właśnie ja jestem naprawdę, no to, to świadczy o tym na przykład jak jest impreza w superklubie tam, tak, z, z muzyką i ze wszystkim i tak naprawdę wszyscy po prostu stoją gdzieś po bokach i gadają i muzyka tak naprawdę tylko przeszkadza, to całą imprezę tak jest Także polecam każdemu, jeżeli ma możliwość pojechania na Innovation kiedyś, to, to naprawdę e, warto się tam wybrać, bo, bo program i cała oprawa i wszystko jest naprawdę naprawdę świetne. To jest całe po angielsku? Tak, wszystko było, wszystko po, angielsku, było po angielsku, oczywiście z tłumaczeniami symultanicznymi dla tych, którzy chcieli, ale, ale cała konferencja była po angielsku. No i goście... No, tak jak mówię, goście byli świetni. Na przykład w moim panelu o modzie o, siedział obok nas CEO list.com, czyli naprawdę takiego tak, startupu. jak zobaczyłem to zdjęcie, to tak mnie <laughs> zatkało lekko. Ale no, tak właśnie rozmawialiśmy, że on to był ktoś, który miałby mógł mieć spokojnie swoją prezentację półgodzinną sam, mhm. bo list.com jest, no, tak jakby w świecie startupów fashion to jest uważany za jeden z takich lepiej sobie radzących. To jest takie miejsce, gdzie można sobie dodać swoje ulubione produkty, ale to jest wszystko przekierowuje do różnych sklepów i oni po prostu są afiliantami, działają. Znaczy są jak defense, tak? Tak. Pro, tak, w programach afiliacyjnych tych sklepów no i robią naprawdę wyniki, wyniki świetne, mają, są w Nowym Jorku i w Londynie, mają wsparcie funduszu. On zresztą też był, kiedyś sam miał fundusz, zarządzał funduszem, teraz się zaangażował w ten pro, produkt. Co ciekawe w ich teamie informatycznym dwóch gości, którzy odpowiadają za algorytm rekomendacji rzeczy użytkowników na, na, mają obaj na imię Maciej e, i są Polakami. Właśnie mówił, mówił że jak, w miarę jak się Tim rozrastał, to myślał, że pierwsze imię, które się powtórzy, to będzie Ben albo John, a pierwsze imię, które się powtórzyło i mieli problem z założeniem e-maila, służbowego to był Maciej. <śledzianie> Także to też, w ogóle też, to, to też warto, warto zauważyć, że wszyscy tak naprawdę, z którymi rozmawiałem, bardzo podkreślali to, że Polacy, jeśli chodzi o programowanie są, są świetni po prostu i w tak, wielu Ja firmach... też słyszałem właśnie od człowieka, który jest LVM, a więc wie co nieco o ludziach, którzy są dobrze w programowaniu, powiedział, że poziom był nieprawdopodobnie wysoki. <coughs> więc fajnie. I podkreślić chcemy z całego, tego, z całego tego śledzenia, oprócz tego, że fajnie, że coś takiego się wydarza, to chyba właśnie te słowa Wańskiego, że Networking to jest potęga, a dobre miejsca, które sprzyjają networkingowi to jest potęga do kwadratu, bo e, i w, nie tylko ten branżowy PR, ale ten prawdziwy PR też jest wspierany przez ten networking. I nie możemy myśleć o tym, że kiedy rozmawiamy wewnątrz branży, to że to nie będzie miało wpływu na nasz biznes jako taki, ten B2C ostateczny. Tak? Mhm. To są rzeczy, które mają falo, falowy wpływ na, na wszystko co dalej. A jacy ludzie właściwie tam byli na tym na tym innowation, oczywiście widowni bardziej moim zdaniem. Wiesz co no tam, tam, byli ludzie z branży szeroko rozumianej. Widziałem na identyfikatorach nazwy sklepów, sklepów internetowych, firm, które dostarczają usługi dla tych sklepów. Mm. E, co jest fajne też, Allegro nie. Tam nie ma tak, że, właśnie to jest też fajne, że tam nie jest tak, że konkurencji nie zapraszamy, tak? Tam, mm. Co z tego, że mamy, oni mają cenę z, z Knockoutu wszyscy byli, byli z, z jakichś innych platform, które oczywiście w jakiś sposób konkurują z Allegro, ale oni zupełnie nie mają z tym problemu i to jest też bardzo fajne. Także no tak naprawdę ja na przykład jeśli chodzi, to, też taki, to jest taki networking, ale jeśli chodzi na przykład o wymianę, wymianę wiedzy i doświadczeń, to dowiedziałem się tyle na przykład o jakichś systemach płatności o też prawie, jeśli chodzi o płatności z takich kuluarowych rozmów, ile nie wiem, w, jak, w jaki inny sposób mógłbym taką wiedzę zgromadzić tak na dobrą sprawę, także no, networking, networking, tak naprawdę, to są, można dwie rzeczy. To, to jest zdobywanie kontaktów, które mogą nam później jakoś pomóc, oczywiście, obu stronom, i też po prostu czerpanie wiedzy, czerpanie wiedzy z ludzi. i Dobrze przygotowany event tego typu, myślę, że powoduje, że ludzie nie mają oporu przed tym, żeby się tą wiedzą ze sobą dzielić. Tak myślę, tak. że że następuje ten moment, kiedy atmosfera jest taka, że właśnie nie jest tak no calceneo, no tylko jest po prostu iluś tam ludzi, którzy coś wiedzą i którzy właśnie, tam są... Po prostu stoją sobie, stoi sobie kółeczko osób, wystarczy, że znasz ledwo jedną z nich, podchodzisz do nich, witasz się i zaczynasz po prostu rozmawiać. Co na przykład też mi się w networkingu bardzo to pomogło i czego na przykład na wielu konferencjach nie było. Na badżach, które wszyscy mieli na szyi Naklejka z imieniem i nazwiskiem była z dwóch stron, bo no często właśnie. na konferencjach jest tak, że ludzie odwrotnie to zawieszą, tak. i potem nie wiesz kto to jest, co robi, i tak, tak. dalej. Ja tutaj nazwisko firma od razu, od razu, od razu. powodzi. Takie proste, a jak skuteczne. Także. No i też swoją drogą cała oprawa graficzna, muzyczna, był wielki ekran. Przez całą, przez całą scenę był 30-metrowy ekran. Ja na którym, to tak, tak profeska po prostu. Tak, media fan powiedział, że marzy o tym, żeby zrobić prezentację, która zajmie całe 30 poziomych metrów takiego ekranu. No, o budżecie tej imprezy jakieś krążyły legendy, ale każdy, każdy kto tam był, mógł, mógł zorientować się, że to są, że to są wielkie, wielkie pieniądze na to wydane, ale też Allegro jest wielką, wielką firmą Absolutnie. i moim zdaniem jest to dla nich świetna inwestycja mm, po prostu w, no, w, ry, w rynek, tak na dobrą sprawę. A czy był to, ktoś z Ebaya? E, nie wiem, czy był z Ebaya, był na przykład z Amazona. E, był z Amazona gość, który też brał udział w I panelu. Tutaj, I też się... podpyty... właśnie były tam, pod, podpytywano go, kiedy, kiedy Amazon w Polsce się pojawi. No właśnie. E, on mówił, że... To ja z nim rozmawiałem też y, osobiście i mówił, że teraz się zmienił VP w Europie i ten, który był dotychczas był bardzo, bardzo zorientowany na wejście zagraniczne i oni weszli do Hiszpanii do Włoch. Z tego, z tego co mówił po cichu zapowiadali wejście do Polski no właśnie, No właśnie, ale i mówił, że przy, teraz po zmianie nie, nie jest taki pewien, czy to się tak szybko zdarzy. Zresztą też to było bardzo dla mnie pouczające, jak mówiło o rekrutacji w ogóle nas te stanowiska hmm. wyższe w Amazonie mówi, że oni biorą tylko najlepszych, że w ogóle nie, nie zastanawiają się i że rekrutacja średnia na wyższe stanowisko w Amazonie trwa od 8 do 11 miesięcy. Ale to Google, są takie? Jak A robią to sami, czy przez takie firmy jak Antal albo... Bo z, tego, firmie, znaczy, z tego, co zrozumiałem, to robią to w dużej mierze sami, mhm. ale, ale na pewno muszą się jakimiś headhunterami posiłkować, no bo przecież nikt z nich nie, nie chodzi po LinkedInie i nie szuka tylko yy, potrzebnych osób. No, myślę, że Amazon Level to już nie na LinkedInie to na bankietach, tak w Tak, ale też w ogóle właśnie rozmawiałem z nim sporo o, tak jakby rozmawialiśmy o strategii Amazonu, i on, on mówił, że jego ulubionym cytatem z Bezosa, który, który, który usłyszał osobiście, i według którego ta firma działa, już nie, nie pamiętam go po angielsku, ale generalnie polega to na tym, że ich stać na to, żeby inni ich nie rozumieli przez bardzo długi czas. Czyli mm. po prostu. Oni robią swoje rejestra, i, rejestra, i nawet jeżeli ktoś... Tego nie... koronnym przykładem jest Kindle. Tak. Kiedy Kindle pojawiło się na rynku, wszyscy po prostu obśmiali ich z góry na dół. Powiedzieli, że to jest najgłupszy pomysł na świecie. A teraz w Stanach Zjednoczonych 20% tabletów we w ogóle to Kindle Fire. Tak. Rozumiecie? A Kindle Fire pojawiło się na końcu rok temu na rynku. Ale w ogóle Więc, st strategia, e przecież to naprawdę... Niskiej ceny i długiego ogona, przecież to właściwie zawsze się mówi. No, strategia, ogonu, to strategia kiedy w czasie najgorszego, najgorszej eksplozy bańki w 2000 roku Amazon inwestował bardzo mocno w centra wyładowcze, to wszystko miało nie wyjść. Nikt nie rozumiał dlaczego. Moim ulubionym cytatem z bezasa jest Get. Big, fast. <laughs> to jest, to jest marze... taki roszczeniowy. To jest, to jest, to jest Mi się bardzo podobał ostatni odcinek South Parku, w którym był jeden z motywów tego odcinka było to, że wszyscy w tym miasteczku sobie zamawiają rzeczy z Amazona mm. i nie mają pojęcia co zamówili, bo już zapomnieli. <laughs> to jest coś tak normalnego po prostu jak wiesz, czytanie gazety i codziennie przychodzi gość GPS-u i jedyne co ten gość ups u wchodzi, to, to są produkty Amazona. Ale ja, to szanowni jest oczywiście papier toaletowy z Amazona nie jest rzeczą niezwykłą. <laughs> E, dobra, I, na, tak. no, powiedz mi, ale to prawda. Networking, powiedz Michale, co ty byś polecił? że jesteś na takiej dużej konferencji, albo w ogóle, i gdzieś się na szmarte, no, się no, no, Czy powinno się od razu mieć przygotowane wizytówki, w jest się? Czy człowiek powinien być z tym nahalny, czy nie do końca? Czy wiesz, czego nie, to znaczy, Kurczę, wizytówki mimo ery cyfrowej nadal wszyscy wymieniają się wizytówkami, po każdej konferencji po prostu przychodzisz z plikiem wizytówek. Oczywiście potem idziesz na LinkedIn i po prostu idziesz po każdej wizytówce i dodajesz ludzi po kolei, żeby, bo wiadomo, że te wizytówki gdzieś tam później się zginą, ale każdy ma wizytówki i też to jest mo, moim zdaniem istotne, żeby wizytówki zainwestować, żeby, bo tak naprawdę to jest taki pierwszy kontakt klienta z swoj, swoją marką, jeżeli jeszcze nie zna i my jesteśmy, mamy na przykład bardzo minimalistyczne showroomowe wizytówki, które z naszą graficzką długo przegadywaliśmy, jak one powinny wyglądać i na przykład bardzo dużo ludzi patrzy na to, mówią, mmm, spoko, fajnie, podam się to. I tak naprawdę, gdyby ta wizytówka była kiepska, tak. by spojrzeli na to i mogliby mieć już, już pierwsze wrażenie o projekcie, o, o ja taką identyfikację. Ja że moim pierwszym kontaktem z showroomem była jego wizytówka. To <śmiech> potwierdzam. <śmiech> Także to jest, to jest ważne. No i co, no... Otwartość, tak, tak naprawdę. No, tak jak mówię, tam można spokojnie podejść do każdego, do CEO. Allegro też można, Allegro Group też można podejść tam i po prostu z nim porozmawiać. Trzeba być po prostu otwartym. Yy, trochę, wiadomo, no, to jest trochę kwestia osobowości, ale trzeba trochę się wyzbyć wstydu. I... Ale też trochę trzeba się wyzbyć tego przekonania, że kiedy w takiej akurat sytuacji podchodzisz do kogoś i próbujesz nawiązać kontakt, że ma to w sobie właśnie coś e, bezczelnego albo niegrzecznego. Wydaje nie, tak. mi się, że wszyscy mają to w sobie to oczekiwanie, że to właśnie się ma wydarzyć. I w związku z tym nie ma się to przejmować tymi swoimi takimi codziennymi może uprzedzeniami co do takich zachowań. Myślę, że to nie jest nigdy w takiej sytuacji niegrzeczne. Jeżeli ktoś na przykład coś chce innego w tym momencie robić, Dokładnie. to też ma pełne prawo powiedzieć, że Dokładnie. przepraszam, ale muszę coś tam. Kiedy to zgadzam no, się z tołem, Kamil, ale w ogóle. Jest to jednak trochę uprzedzenie. Mi, to... się, no. mi się ogólnie wydaje, że w Polsce mamy problem jednak z networkingiem, bo Polacy tacy nie są po prostu. Mamy problem z e, zagadaniem opcji osoby, z przejściem do do sedna, e, jednak to... to ja z... nie mam żadnego. No, owszem, ja nie mówię <śmiech> o nas w <z> <śmiech> sali, bo myślę, że my faktycznie możemy nie mieć, ale tak przeciętnie, to to jest po prostu problem. No, nawet na takich spotkaniach, my na czwartkę mamy ostatni problem, że ludzie trochę się wstydzą, trochę jakby nie chcą poznawać nowych ludzi i trzeba robić tu sporo rzeczy, żeby to się w ogóle działo, nie? Więc to trzeba tak, mieć takie <grym> czwartku po prostu tego procesu. No, mamy sporo. Mamy nowe procesu. prawda jest taka, że po prostu trzeba odejść. To nie jest tak jakby.. Bo okej, okay, jak ktoś na ulicy, tak? Mm -hmm. Na ulicy albo do jakichś obcych ludzi, okej, okay, rozumiem, można mieć jakieś uprzedzenia, ale to trzeba po prostu wmówić, że to jest przecież miejsce, żeby to się tak. działo, tak? Po to są takie konferencje tak. i po to tak. są przerwy kawowe, to druga prezentacja, żeby po prostu na tych przerwach kawowych, 20-minutowych, po prostu jak najwięcej zdobyć wycięć i po prostu wycisnąć. Imprezę tak samo, lunche, tak? To też jest na takich, właśnie to jest też mi się wydaje, jedzenie też jest bardzo istotne. Po prostu dosiadasz się, do, bierzesz ta, nie bierzesz nigdy stolika samemu, albo jak idziesz na przykład, jak my z Jaszkiem. Eee, tak idziemy we dwóch z jednej firmy, to nigdy nie siadamy sami przy tym stoliku, bo o sprawach filmowych możemy sobie pogadać w każdej chwili, kiedy chcemy, tylko no po warto. prostu przysiadamy się zawsze do kogoś, albo zapraszamy kogoś, że si siadajmy mhm. razem, nie? To, jest, a, to są świetne, świetne a, kontakty. Tak, i nie jest przypadkiem, że na przykład na takim CES każdego wieczora jest kilka imprez, które intensywnie konkurują o to, gdzie pojawią się te najlepsze osoby, bo tam, gdzie pojawią się te najsmaczniejsze kąski, tam wszyscy przyjdą się networkingować. I myślę, że powinniśmy tak o tym myśleć. I ci Dokładnie. ludzie są... Ci ludzie, którzy wiedzą, że są smacznym kąskiem, oni też wiedzą, że są tam w tym celu, że są ludzie i być może ci najzdolniejsi, którzy do nich przyjdą, być może będzie można z nimi naprawdę zrobić biznes. No, nie, nie ma w tym moim zdaniem nic drożnego. Dokładnie. Jak my byliśmy z Jaszkiem na Startup Games w Londynie, to tam w ogóle zaczynając tę konferencję, prowadzący powiedział, że on, za, on z, zawsze mu na, na konferencjach branżowych te przerwy kawowe są za krótkie, więc oni postanowili zrobić konferencję, która będzie jedną wielką przerwą kawową, z przerwami na te na jakieś merytoryczne wykłady. No i tam właśnie był taki ten, już opowiadałem o tym, ale taki deal, że. Musisz jak największej liczby osób speechować swój pomysł na startup. Oni mogą kupować w nim udziały za pośrednictwem aplikacji, ale to było właśnie takie nakłanianie ludzi, żeby po prostu podchodzili do siebie. Podejdź, powiedz dwie minuty, co ty robisz, a on ci powie, co robi. Może będziecie mogli zrobić coś razem, a może ktoś coś jakiś da, cenny, cenny feedback, komentarz. A propos networkingu, na ostatnim Black Hacie była genialna sprawa. Każda osoba miała wewnątrz swojego identyfikatora zaszyty fragmencik kodu. Zagadka była do rozwiązania, im więcej im większą ilość osób wymieniłeś się tymi kodami, podchodząc do nich i po prostu, wiesz, mm. fotografując czy nie wiem co jak to działało, o tym co było NFC mm. czy coś, tym więcej miałeś wskazówek do tego, żeby rozwiązać zagadkę. I oni w ten sposób zmusili najbardziej oporną, czyli tą hakerską, black hatową grupę, yeah. do tego, żeby się networkingowała. I myślę, że w ogóle to super. też jest tak, że trzeba też o tym myśleć, że ci ludzie, którzy wywalili całe te pieniądze, oni też chcą, żeby to się wydarzyło. Oni chcą, żeby ten kocioł zawrzał i żeby z niego to spowodowało, że jakaś część w branży rośnie, puchnie, tak, Zostaje się silniejsza. Więc Dokładnie. wszyscy są jakby zwolennikami tego, żeby to się wydarzyło i tak powinniśmy o tym myśleć. Nie, nie bać się, nie wstydzić. Trzeba... Dokładnie. I czwartki social media myślę, że są też świetnym miejscem, gdzie można... Ja ubiłem e, można... już kolejny deal z czwartku i jestem zachwycony jego biznesową stroną. Naprawdę. Dlatego, że też to, że mam osobisty kontakt, to jest też następna rzecz. Być może to jest argument tak zwany miękki, ale to, że ja mogę z kimś porozmawiać przez chwilę tak zupełnie bardzo swobodnie, powoduje, że ja też mam pewne takie pierwsze przekonanie, czy ja chciałbym na przykład robić trwale z tą osobą biznes być może to nie jest zawsze rozsądne i być może czasami trzeba wiedzieć, że ktoś jest po prostu wielkim graczem i nie należy się przejmować, ale bardzo często tak jest, że kiedy rozmawiamy, to ja zaczynam myśleć, czy ja chciałbym spędzać teraz na mailu z tą osobą wiele godzin, kiedy będziemy razem kręcić deal, tak? tak. I to też jest fajne, to też jest element networkingu, który mnie pasuje, bo ja też nie chcę robić biznesu z ludźmi, którzy mnie zamęczą. No właśnie, tylko pytanie, czy na przykład networkingowi sprzyja piwo? czy jednak kawa no, na przykład. W, w ograniczonym myślę że w ograniczonym <grymny> zakresie, zakresie sprzyja oczywiście to <grym> zawsze podczas każdej konferencji jak na innovation też tak było tam niektórzy widać było że przedawkowali w pewnym momencie <grym> i już oni nie mogli turkować, a to też jest kiepskie swoją drogą bo o, tak naprawdę ja to się świnować. pamięta i wszyscy pamiętają yy, ale nie no wiadomo no, przy piwku też, też dobrze pogadać dlatego na przykład moim zdaniem bardzo duży błąd popełniają wszyscy, którzy przychodzą na czwartki social media, i po tych trzech prezentacjach po prostu się zmywają. Jest pełna no właśnie, sala absolutnie. i nagle nikogo nie ma, i oni przychodzą tak naprawdę na tę część, która jest, come on, no te prezentacje. Niektóre są super, mhm. tak, ale to też to jest, tak, to jest... trzeba tego posłuchać, ale trzeba tam zostać po I prostu... dlatego właśnie zmienia się, be... zmieni się bardzo mocno konwersja tych spotkań, ale. I to co mówisz o tej niekończącej się przerwie na kawie. To jest idea unconference, tak? Dlatego powstały unconferences, dlatego że była to głębokie przekonanie, że ta część konferencyjna konferencji jest tą mniej istotną ze względu na to co naprawdę możesz z niej wynieść, nie? I Dobra, dokładnie. Tak, dokładnie, Tak. I ja też muszę powiedzieć zdecydowanie wiele godzin po zakończeniu prezentacji na czwartkowych social mediach z, z, spotykałem ludzi, którzy z którymi teraz współpracuję. Tak. <śmiech> i ja, no, no muszę. Mów, mów. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że nasze spotkania jak były jeszcze mniejsze, było tam po 50 osób. No my wszyscy się przedstawialiśmy i w ogóle nie podjęliśmy pamiętam, pamiętam. i ta, ten trzon tej grupy on był bardzo zintegrowany do dzisiaj. Niestety, jak to się przekształciło w taką mini konferencję to jest trochę gorzej. i Dlatego będziemy powracać do tej starej formuły, ale wierzcie mi, jest to trudno przy 230 osobach. Absolutnie. Jest to trudno, więc no mamy na to sposób, zobaczymy jak wyjdzie w praktyce. Tak, ale to są rzeczy, którymi się trzeba zmagać i to, to samo, że musisz się z tym zmagać, powoduje, pokazuje, że... Networking jest też dla organizatora rzeczą najistotniejszą. Ja też moim zdaniem, dlatego warto jeździć na takie konferencje, bo jeżeli ja bym chciał odbyć spotkania z, nie wiem, 10% ludzi, hmm. których tam spotkałem, to tydzień, nie wiem, umawiać po kawiarniach, tu tak. z tym, tu godzinka, tu musisz lecieć dalej, a tam już wszystkich na miejscu. Nie mówiąc o tym, są że na wszyscy są wiekami. Dokładnie. Także jak moim zdaniem... To jest też minusem, minusem jeżeli na takie dwudniowe konferencje, które są jeszcze w tygodniu, jest to, że no, tak naprawdę dużo się dzieje w tym czasie, tak, w firmie i nagle nie wiadomo, czy bo to jest też tak, na tych jak to wszyscy mówią, że jak usiądziesz z laptopem, żeby sprawdzić maile, to godzina nie wyjęta, tak? Siedzisz i, i nic innego nie możesz zrobić, więc niestety. Trzeba też sobie jakoś to zbalansować, żeby móc wypełniać swoje obowiązki normalne, bo po powrocie, jak my wróciliśmy wczoraj, to dzisiaj po tak i jeszcze nie odpisałem na maila, na już powinienem dawno odpisać. No ale dlatego moim zdaniem trzeba jeździć jak Trzyma. najwięcej, pokazywać się. To jest też, wiecie, no to jest tak, że jak widać te same, widać te, znaczy widać tych ludzi, kto się pojawia, to też tak jakby wyrabiamy sobie o, nich, o nich jakieś zdanie, że są aktywni na scenie. Tak, na A to jest Startup Fest? Dobra? Nie, nie było, Ale słyszałem, tak byłem. słyszałem bardzo dobre opinie. Słyszałem, że networking mniej, ale słyszałem, że e, jeśli chodzi o, o poziom startupów, w ogóle poziom merytorycznej imprezy, to, to bardzo dobry i wszyscy bardzo chwalili, mm, chwalili agore, że to zrobił. Ja myślałem, że, że to jest trochę tak jak. E, e, użyję porównania, to jest trochę tak jak z dostępem do internetu w Afryce. Ponie, <śmiech> ponieważ era PC-ów w lat 80.-90. ominęła tę część świata to oni zaczęli otwór 4G. To jest pierwsza technologia internetowa, która tam się rozwija. Rozumiecie? I u nas jest trochę tak, ponieważ nas pewne rzeczy przez chwilę omijały, to my, patrząc w te wzorce i patrząc też w te antywzorce, które do nas swobodnie teraz przez internet spływają, myślę, że też wystartowaliśmy z pewnym poziomem świadomości, do którego inni musieli na błędach dochodzić. I naprawdę w to wierzę, że jesteśmy... Branża, branżunia jest tym miejscem, w którym naprawdę te pomysły na tyle się gotują i też jest na tyle bezwzględna wobec yy, pomysłów, tak. które są głupie albo które już ktoś przerobił, że bardzo szybko nam się wybija z głowy rzeczy, które są błędem, a my też mamy nieograniczony dostęp do wiedzy, która jest już przepracowana. Tak się wydaje, że stąd też wynika to, że kiedy mówimy, to staramy się być maksymalnie ale merytoryczni. Ale jednak pokutuje chyba trochę takie wyczucie, że takie przekonanie powszechne, że. Polacy klonują serwisy zagraniczne. Dzisiaj widziałem, nawet, dzisiaj widziałem nie, mówię, nie będę mówił o jakim startupie, ale e, spotkałem się z taką opinią, że na Facebooku, że polskie startupy nie są wcale ciekawe, one są po prostu klonami kalką, Przez kalkę. są kal kalką. I to powiedział jakiś tam człowiek z Lublina. Nie znam. Co wy na to? Złowiek z Lublina powiedział ci, <grym> tak. że polskie startupy są kalką zachodnie. Tak, że to jest, że nie ma nic interesującego oprócz tego, że są kalkami. Uważam, że to jest są, bardzo... Oczywiście, są też kalki, tak, na, na, na rynku, jak wszędzie, ale też zrobię. Że, że, w, w ogóle trzeba zająć się... Czy jest to tak. domeną Polaków? Absolutnie. <grym> to już jest błędem, dlatego że Wszyscy wszystkich kopiują, gdzie to tak. się znajdują, ale Amerykanie Amerykanów kopiują. Ale prawda jest też taka, że kopiować można, wiecie, no, sk żeby skopiować pomysł na coś, hmm. to bardzo proszę, ale skopiuj egzekucję, tak? Tak. ale egzekucję hmm. można zrobić nawet lepiej, tak? niż, niż, twój, niż twój odpowiednik. Ale... To jest ta idea, która bardzo mocno brzmiała w, w social network, prawda, w filmie, że nie, nie, nie ma żadnego znaczenia, jak bardzo dobrze miałeś pomysł na Facebooka, ale to ja zrobiłem Facebooka. tak? Okay. dokładnie. To, to nie, no ale to nie wiem, no, to, jest, to jest taka generalizacja, jak z... można wszystko, wszystko tak powiedzieć, ale są na pewno w Polsce projekty fajne, które, które mają potencjał zaistnieć na rynku i są też takie, które już na, na rynku światowym sobie też radzą, także... Co po pierwsze, pewne rzeczy są kopiowalne i powinny być kopiowane. na przykład nie wiem, systemy płatności, a są rzeczy, które po prostu nie ma sensu kopiować, bo one wymagają skali, to prostu trudno osiągnąć to po prostu tak z opóźnieniem. Ale uważam, że Polacy tak uważają, że my kopiujemy, bo im się wydaje, że zrobienie strony, która jakoś tam wygląda i co jest kopia taka sama, że to jest cały biznes. A to nawet to jest nie. Wiem, dla ciebie to jest ile? 5% biznesu no, i roboty, tak naprawdę, jak twój serwis wygląda? A 95% Poza to jest całe tym to myślę, że też jesteśmy w tak kotwującym się momencie, jeśli chodzi o technologię w ogóle, wszędzie, że bardzo drobne różnice między biznesami mają decydujące znaczenie o tym, który z nich odniesie sukces. naprawdę są wierze że bardzo niewielkie różnice między jednym social network, a drugim powodują, że jeden z nich jest gigantem, a drugi znika w odmentach. Na... Mar Marginal revolution. Nie, naprawdę w to wierzę, tak, naprawdę w to wierzę. Wierzę w to, że gdyby nie jeden głupi przycisk like, to być może inaczej potoczyłyby się losy Facebooka, rozumiesz? Mm -hmm. Jeden feature, gdyby nie ten jeden feature, to być może to by się zupełnie inaczej potoczyło. I w tym sensie dwie firmy, które zajmują się Um, rekomendowaniem dla Ciebie najlepszych ciuchów, mogą mieć kompletnie inną historię, dlatego że jedna z nich ma tą jedną rzecz, która sprawia, że do niej wracasz i wracasz, i wracasz, i wracasz. Taka jest ale, prawda. Ale te rzeczy powstają też w, ale czasami są faktem, tak? Że ktoś akurat coś wymyśli, a czasami są po prostu procesem próbowania tego nie działa, próbujemy coś kolejnego. Próbujemy Takie, i tak dalej, i tak dalej. częściej nawet. A, a dokładnie, dokładnie. Nie, to zresztą ten facet mówi o tej książki. E, Boże o których mówimy startup, start start że Ten po prostu eksperymentów. dobry start dobrą firmę trzeba po prostu wyprodukować, tak? a nie stworzyć, wymyśleć, tylko wyprodukować. No, ale wiesz, też to jest takie miłe być w tym środowisku i my, myśleć o tym, że jest jakiś święty graal. Jest też motywacją. Nie, nie chcę tego całkiem ucinać. Nie chcę tylko, żebyśmy byli biznesmenami, którzy wszystko policzyli, bo jednak ta inspiracja, której doznajemy też jest fajnym elementem tego, co robimy, że ja tak, a mam pomysł. To, to ale jest... Mam pomysł, okej, okay. przetestuję Oczywiście, go przy użyć na później używnikach. następuje cały proces, ale ten moment inspiracji, i to fajne co powiedziałeś właśnie, że y, bardzo często w branży trzeba pokazać rzeczy zupełnie nie z branży, które są po prostu inspirujące. I ja uważam, że tak jest, bo powinniśmy właśnie wychodzić na dwór, że tak powiem. Z pudełka wychodzi. No, nie, nie. No dobrze, tyle mieliśmy dla Was. Dziękujemy Wam. Bardzo Wam dziękujemy. Mamy nadzieję, że będziecie się networkingować dzielnie we wszystkich możliwych, na wszystkie możliwe sposoby. Ten czwartek zdaje się, Biały Stok rządzi w, ja się... w swoim czwartku social media. Tak, tak. I Dawid będzie tak uczestniczył w tym. bardzo dobre, dobre słowa o, o tym, o Białym Stoku, jako właśnie, o branży internetowej w stoku. więc. Muszę właśnie. powiedzieć, że jestem fanem białostockie social media grupy i gotuje się tam, fajnie się tam kotuje, więc tak, więc będziemy czekać pewnie na sprawozdanie, jak tam czwartki w, w Białymstoku. Pierwszy raz tam będę. Ta, a... <laughs> A my Wam serdecznie dziękujemy. Ja jestem Kamil Dziadkiewicz, jestem z agencji Social Five. Witam Judas Showroom. Dawid Bacha z Social Desktop. widzimy się, przyjmuję Ci oglądanie dzisiejszego. Na razie, Hej, na